Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, niech będą z Wami wszystkimi. Amen. Kościół na dzisiejszą niedzielę trzecią po trójce Świętej wyznaczył do rozważania słowo z pierwszego listu świętego apostoła Pawła do Tymoteusza z pierwszego rozdziału, gdzie tak apostoł Paweł pisze.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 Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, za to Słowo. Racz nam dać Ducha swego Świętego, abyśmy w Jego mocy mogli to Słowo rozważyć. Amen. Drogi jubilacie, proboszczu parafii ewangelicko ausburskiej w Wiśle jaworniku Drogi i miły mi zawsze, Zdzisławie, umiłowanie w Panu, bracia i siostry. Nie wybrałem tego tekstu biblijnego z listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza na dzisiejszą uroczystość trzydziestolecia Twojej ordynacji, której dokonał ksiądz biskup Janusz Narzyński w Wodzisławiu w dniu 15 czerwca 1980 roku. Ale jest to dar Kościoła dla Ciebie i dla nas wszystkich. To słowo dzisiejszej trzeciej niedzieli po Trójcy Świętej. Właściwie to, gdy zastanawiałem się, Dlaczego właśnie mnie na dzisiejsze nabożeństwo zaprosiłeś, to doszedłem do przekonania, że chyba jestem już ostatnim księdzem Twojej młodości, który związany był z Tobą poprzez lekcje religii w górach, w Lesznej Górnej, gdzie jest pięknie, ale życie jest trudne, zwłaszcza w zimę. Tego wam, bracia i siostry, nie muszę mówić. Bo u was też jest pięknie, ale życie trudne. Ten dzisiejszy tekst biblijny po części jakby wybrany przez Kościół dla ciebie, drogi dziś a po części zupełnie nie pasuje do ciebie i do tej dzisiejszej uroczystości. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił Chrystusowi Jezusowi Panu Naszemu za to, że mnie uznał godnego zaufania zleciwszy mi tę służbę. Tak jak wówczas apostoł Paweł w obecności swojego ucznia, młodego biskupa Tymoteusza, składa świadectwo dziękczynienia Bogu, że Chrystus uznał go za godnego i zlecił mu tę służbę. Tak ty dzisiaj wraz ze swoim zborem dziękujesz Bogu w obecności swojego starszego nauczyciela, za tych 30 lat służby pańskiej w Działdowie, u Ustroniu i tutaj w Wiśle. A my dziękujemy jako Kościół, jako zbór, dziękujemy za to, że Chrystus Pan uzdał Ciebie za godnego być Jego sługą. Jak to luteranie mówią, minister werbi divini, sługa Słowa Bożego. A mówiąc o Słowie Bożym, myślimy nie tylko o tym niewidzialnym Słowie, które głosimy, ale także o tym widzialnym Słowie w Sakramencie Świętym. Przed trzydziestu laty Chrystus uznał cię za godnego zaufania, powierzywszy, jak Pawłowi, godność bycia jego sługą, sługą słowa i sakramentów. Apostoł Paweł nie czuł się godzin tego wywyższenia, posiadania tego, jak to mawiał ksiądz biskup Andrzej Wantua królewskiego urzędu. Może ty też taką niegodność czujesz. Ja ją też czuję. Ale patrząc na całe twoje życie i twoją służbę, drogi przyjacielu, osobiście uważam, że jesteś jak najbardziej godzien sprawowania tej służby, którą ci twój Pan Chrystus zlecił przed 30 laty. Na podstawie czego śmiem tak twierdzić? Na podstawie tego, że Pan się przyznał i przyznaje do Twojej służby. Najpierw Pan Ci dał wspaniałą rodzinę, rodziców, z których mama tutaj jest z nami. Ludzi wierzących, których dla tej służby, którzy dla tej służby oddani byli bez reszty. I to podkreślam z całą świadomością i przekonaniem. Wiem, jak się wychowywali pobożnie, po lutersku, w wierze chrześcijańskiej. Ile razy w metrowym śniegu, w mrozie lub deszczu Prowadzili Cię jako małe dziecko, czego byłem świadkiem każdej niedzieli do goleszowskiego kościoła na nabożeństwo. Tego się zapomnieć nigdy nie da. Pan dał Ci swoją własną rodzinę, wierną i dobrą żonę Ewę, którą znam przecież też od pierwszej klasy, bo ją uczyłem. Obdarzył was trójką kochanych wspaniałych dzieci służących Panu. I chyba zwieńczeniem tego wszystkiego, tego trzydziestolecia będzie, jeśli Piotr zostanie przyjęty na studia teologiczne. Lepszego daru na trzydziestkę nie mógł ci sprawić. Czy to nie jest radość? i Boże błogosławieństwo, kochani. Część tego tekstu jednak nie pasuje zupełnie do Ciebie. I to też mówię świadomie. Chodzi o to, co apostoł pisze o sobie. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w wierze, w niewierze. Tego nie można powiedzieć o tobie. Ale z pewnością przez twoje nauczanie byli i tacy, którzy choć byli bluźniercami, prześladowcami Kościoła, gnębicielami wierzących, świadomie czy nieświadomie, przez to nauczanie dostąpili Bożego miłosierdzia i nawrócili się do Pana. My o tym nie wiemy, ale z pewnością i tacy byli i są. A to przecież nie jest naszym zadaniem, jako sług słowa Bożego, jako dusz pasterzy i następców Apostołów w tym świecie, aby to wiedzieć, ale aby to Czynić, aby tę służbę sprawować Jeśli ktoś tego doznał przez Twoją służbę To nie nasza zasługa Bo jej przed Panem nie mamy Ale to wielka łaska Naszego Pana Jezusa Chrystusa Jak podkreśla dzisiaj apostoł Paweł Przez nas, niegodnych Jego sług przez naszą jakże nieraz słabą służbę słowa i sakramentów rozlewa się jednak na ten świat łaska Pana Jezusa, który przecież po to przyszedł na tę ziemię, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. I kto takiego miłosierdzia pańskiego sam doznał, ten może być świadectwem dla innych. Świadectwem tej wielkiej, zbawiającej łaski naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tu właśnie, przy stole pańskim, gdzie rozdzielane jest ciało i krew pańska, tu spływa Najbardziej na każdego grzesznika Największy strumień tej, tej wielkiej, cudownej łaski Jak to wyśpiewał Newton Kochani moi, bracia i siostry Dlatego nie gardźmy nigdy tą łaską Której duszpasterze są szafarzami Tu przy stole pańskim w czasie sprawowania sakramentu ołtarza. Bądźmy coraz częstszymi gośćmi tego stołu, z którego spływa na nas łaska naszego Pana. Bo tu miłość wzajemna się pomnaża i wiara w nas rośnie. Nie ma innej i lepszej drogi do pojednania, i osiągnięcia zbawienia jak tylko poprzez Słowo i poprzez sakramenty święte, sakrament Chrztu Świętego i Wieczerzy Pańskiej. Dlatego za tych 30 lat służby Pańskiej i za to, że przez tę służbę, którą nam niegodnym zlecił, jak powiada dziś apostoł Chrystus Pan, może być Jego łaska rozlewana na cały świat i darowana wszystkim ludziom, którzy szukają zbawienia i zbawiciela. Niech będzie dzisiaj cześć złożona naszemu Panu słowami apostoła Pawła, a królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Jedynemu Bogu niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków, także i za tych trzydzieści lat. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzez będzie serc waszych i myśli waszych, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.